Niełatwo jest pielgrzymować po nieznanej drodze, gdzie nie ma znaków informujących. Bardzo trafnie określa sytuację pielgrzyma po nieznanych drogach Księga Jozuego w trzecim rozdziale czwartym wierszu. Tak czytamy. Abyście wiedzieli drogę, którą iść macie, albowiem nie chodziliście tą drogą przedtem. Co dzień kroczymy drogą, którą przed tym nie chodziliśmy, spotykamy niespodzianki, nieprzewidziane przeszkody. W dodatku przychodzi się nieraz przedzierać się przez gąszcz ludzkich pojęć, teorii, zapatrywań. Jakże łatwo wtedy jest zbłądzić, zagubić właściwy kierunek. Ileż to naprawdę wartościowych jednostek ludzi zdolnych zaginęło w tym gąszczu, borykając się z przeszkodami, zemdleli z wyczerpania. Opuściły ich siły. Byli przekonani, że sami sobie dobrze poradzą, że potrafią o własnych siłach przedrzeć się przez największe gąszcze. Przeliczyli się niestety w swoich możliwościach. Jakże więc ważną rzeczą jest mieć kogoś, kto zna dobrze drogą. Mój Pan...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 Ja zaś tylko za nim kroczę, siły na daję mi, bo jutro już się nie drożę. Mój pan drogę zna przez największy gość. Ja zaś tylko za nim.